mówimy o modlitwie o potrzebie modlitwy i o różnych aspektach modlitwy i celem tego jest aby w nowy świeży sposób zachęcić nas abyśmy byli ludźmi modlitwy i aby ten zbór nie był budowany na niczym innym jak tylko na mocy Bożej która działa skutecznie przez naszą wiarę i modlitwę i dzisiaj moje rozważanie z wami tutaj będzie taką prostą odpowiedzią na trzy proste pytania <śmiech> czym jest modlitwa gdzie i z kim powinniśmy się modlić W końcu, dlaczego mamy się modlić? Oczywiście jest dużo więcej pytań, które moglibyśmy zadać na temat modlitwy, ale celem i sensem każdego kazania nie jest wyczerpanie całkowite tematu. Zazwyczaj jest to niemożliwe. Jest tylko poruszenie pewnych aspektów danej kwestii, które mają nas jakoś zachęcić, aby zaangażować się w to, do czego jesteśmy wzywani, a kiedy to czynimy, to Bóg też objawia nam te inne aspekty, o których nie ma mowy. Natomiast jeśli dużo wiemy, a nic z tym nie robimy, to i tak ta wiedza na nic nam się nie przyda. I modlitwa jest jedną z takich kwestii, o której tak wiele wiemy, o której tak wiele słyszeliśmy. Wielu z nas przeczytało nie jedną książkę o modlitwie a jednak wciąż zmagamy się z modlitwą a jednak wciąż musimy przyznać że jeszcze tak wiele musimy się nauczyć w tej sferze i nie w sferze nie mówię tego że musimy się nauczyć jeszcze więcej wiedzieć ale prawdziwie modlić się czym jest modlitwa? Oczywiście są różne definicje i moja nie jest tutaj ani wyjątkowa, ani wyczerpująca, ale określiłbym modlitwę jako świadomą, zamierzoną społeczność z Bogiem, w której wylewamy przed Nim nasze serca. Dlaczego nie powiem po prostu, że Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Dlatego, że w liście do Rzymian w ósmym rozdziale i w dwudziestym wierszu napisane jest, że Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Najczęściej, gdy modlimy się, to rzeczywiście mówimy do Boga. Najczęściej ubieramy w słowa to, co jest w naszych sercach. Ale jak tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymia mówi nam, bardzo często przechodzimy do Boga i chociaż płyną jakieś słowa, tak naprawdę nie wiemy, o co się modlić i jak należy się modlić. I wtedy przychodzi nam z pomocą Duch Boży, który wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I myślę, że również doświadczyliśmy czegoś takiego w naszym życiu, że niejednokrotnie klękaliśmy przed Bogiem i po prostu nie było w nas żadnych słów nie byliśmy w stanie ubrać słowa tego, co gdzieś tam działo się w naszych sercach i czy wtedy modliliśmy się czy wtedy, gdy klęczyliśmy przed Panem, być może płakaliśmy, wzdychaliśmy czy nadal modliliśmy się myślę, że wtedy doświadczaliśmy tego, o czym mówi tutaj apostoł Paweł w liście do Żynia. Że chociaż nie, nie było słów, to jednak była modlitwa. Dlatego, że byliśmy przed naszym Bogiem świadomie i przed Nim wylewaliśmy nasze serca w tych westchnieniach, w tych łzach, w tych rozmyślaniach nieraz. Dlaczego nie opisać po prostu modlitwy jako społeczność z Bogiem? Myślę, że ten termin jest szerszy i obejmuje nie tylko modlitwę, ale także wiele innych rzeczy, jak na przykład rozważanie Jego słowa, jak słuchanie Jego głosu, jak służbę, jak pokutę, posłuszeństwo i wiele innych elementów, na które składa się chodzenie z Bogiem, czy właśnie trwanie w społeczności z Nim. Chciałbym jeszcze raz podkreślić fakt, że modlitwa to świadome i zamierzone zwrócenie naszych serc ku Bogu. Mówię to, ponieważ ludzie często nieświadomie zwracają się do Boga i komunikują Mu coś, a jednak myślę, że nie możemy nazwać tego modlitwą. Ile jest sytuacji, w których ludzie nieświadomie mówią Bogu, nic nie możesz zrobić w tej sytuacji. Nie zamierzam się z Tobą konsultować w tej sprawie. Nie obchodzi mnie Twoje zdanie w tej sprawie. Nie to, że werbalnie coś takiego powiedzą. Nie to, że taką, takie poselstwo czy takie słowa skierują do Boga. Ale swoim zachowaniem. Swoją postawą. Swoim podejściem. Komunikują do Boga takie właśnie przesłanie. Ale nie nazwałbym tego modlitwą. To, co mówią Bogu, jest przejrzyste i Bóg dokładnie to widzi. On dokładnie słyszy te słowa. A jednak myślę, że nie można tego nazwać modlitwą. A więc modlitwa to świadoma, zamierzona społeczność z Bogiem w której wylewamy przed Nim nasze serca i ta społeczność z Bogiem może przybierać różne formy pozwólcie, że opiszę tych pięć podstawowych form modlitwy, jakie znajdujemy w Słowie Bożym ta najbardziej podstawowa i powszechna to proszenie Boga kiedy jak dzieci przychodzimy do naszego niebańskiego Ojca i składamy przed Nim nasze potrzeby nasze prośby większość ludzi potrafi się modlić w ten sposób mając różnego rodzaju potrzeby przychodzi z tym do Boga i po prostu Go prosi jest to słuszna, jest to dobra modlitwa Bogu podoba się Kiedy Jego dzieci przychodzą Mówią Pomóż nam Tato pomóż Prosimy Pan Jezus z Ewangelii Mateusza W siódmym rozdziale i siódmym wierszu Zachęca nas słowami Proście A będzie wam dane Szukajcie A znajdziecie Kołaczcie, a otworzę wam i wiecie, że Biblia jest pełna zachęty do tego, żeby wołać do Boga żeby prosić Go i nie bójmy się przychodzić do Niego z naszymi potrzebami i prośbami ale to oczywiście nie wszystko niestety życie modlitewne niektórych ludzi zawęża się tylko do tego jest to bardzo ubogie życie modlitewne Pismo mówi też, że możemy Go chwalić, możemy Go uwielbiać, możemy Go wywyższać, możemy wysławiać Boga, zachwycać się Nim samym, Jego atrybutami i Jego dziełami. I otwórzcie proszę psalm 145, który jest wspaniałym przykładem takiej modlitwy. Nie będę czytał w całości tego psalmu, ale wybrane wiersze, które możecie śledzić patrząc na treść tego psalmu. Wywyższać Cię będę, Boże Król i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Łaskawy i miłosierny jest Pan Nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają A Ty im dajesz pokarm ich We właściwym czasie Otwierasz rękę swoją I nasycasz do woli wszystko co żyje Sprawiedliwy jest Pan Na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich Bliski jest Pan Wszystkim, którzy Go wzywają Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszystkie ciało błogosławi imię Jego Święte na wieki wieku. Ja nie potrafię tak się mówić. Chyba, że wezmę Biblię w ręki. Nie jestem tak twórczy. I myślę, że niewielu z nas ma taki talent, taki dar, aby tak chwalić i czcić Boga. I myślę, że tutaj z pomocą przychodzą nam pieśni, tutaj z pomocą przychodzą nam psalmy i inne miejsca Słowa Bożego, które mogą nam pomóc wyrazić ten podziw, yy, rozpowiadać o tych wspaniałościach Boga, o Jego cudownym, nieporównalnym charakterze, o Jego dziełach, o Jego objawach miłości i dobroci. I to bardzo ważny aspekt naszej modlitwy, bracia, siostry. Abyśmy nie tylko przychodzili z prośbami tak jak powiedziałem, jest to Bogu miłe i jest słuszne i ma swoje miejsce ale jakże często jeśli tylko prosimy i tylko prosimy, to tak naprawdę cała nasza koncentracja w modlitwie, to jesteśmy my sami i nasze potrzeby ewentualnie te rzeczy inne, o które prosimy natomiast kiedy naszej modlitwie towarzyszy Uwielbienie Boga, wywyższenie Boga, skupienie się na Jego przymiotach, i na Jego cnotach i na Jego wspaniałościach, wtedy też, gdy przyjdziemy z tymi prośbami, wtedy też mamy wiarę, że Bóg odpowie na nasze wołanie, bo wiemy, do kogo się zwracamy, jakiego Boga mamy, z kim mamy do czynienia, kto odpowie na te nasze modlitwy. A niestety, jeśli tylko przychodzimy i od razu z naszymi potrzebami do Niego przychodzimy, to nawet jak gdyby czasami nie zdążymy sobie uświadomić, jak wielki jest nasz Bóg, do którego przyszliśmy z tymi potrzebami. I często jest tak, że nawet złożymy te potrzeby, złożymy te prośby, powiemy o nich Bogu, ale nie, nie zdążymy się zastanowić nawet, gdzie myśmy je złożyli, przed kim. I kończymy mówić o tych naszych potrzebach i zaczynamy zaraz z innym ludziom mówić, jakie mamy potrzeby. Tak jakby nic się nie zmieniło. Czasami narzekamy na to, co przed chwilką modliliśmy się, że Bóg coś z tym zrobił. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w naszej modlitwie było miejsce, w którym zatrzymujemy się i rozważamy wielkość, i wspaniałość, i majestat i moc, i przymioty naszego Boga to prowadzi nas często do dziękczynienia kiedy uświadamiamy sobie, jakim Bóg jest rozmyślamy też o tym co Bóg dla nas uczynił i to prowadzi nas do dziękczynienia Bogu i to również jest konieczny element naszej modlitwy aby nie zapominać Jego dobrodziejstw, nie zapominać o Jego łasce, która świeża i nowa, każdego dnia dotyka naszego życia. Spójrzmy na psalm 118, w 21 wierszu psalmista mówi, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Księdze Izajasza w XII rozdziale, pierwszym wierszu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Przy grobie łazarza Pan Jezus pamiętacie, podniósł swoje oczy w górę i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Pan Jezus publicznie dziękował Ojcu, że Go wysłuchał. I później widzimy, że apostołowie, szczególnie apostoł Paweł w swoich listach, nie zacznie pouczać, zanim nie podziękuje Bogu za ogrom łaski, jaka została jemu i innym dana. Widzicie do Rzymian w pierwszym rozdziale i ósmym wierszu mówi, najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. W pierwszym Koryntian w pierwszym rozdziale, w czwartym wierszu i następnych dziękuję Bogu zawsze za was.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 Rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając, dziękując zawsze za wszystko. To jest Bogu miłe. Tak jak każdemu z nas jest miłe, że jeśli wyrządzimy komuś coś dobrego, jeśli komuś pomożemy, jeśli kogoś wesprzemy, jeśli komuś okażemy jakąś łaskę, to że ktoś nam podziękuje. Chociaż często nasze motywy są mieszane i nie zawsze nam się tak naprawdę należy do podziękowania. Ale jak coś zrobimy, to oczekujemy, że ktoś przynajmniej powie dziękuję. O ileż bardziej Bóg, który zawsze z tego serca, z dobrego serca udziela nam tak wiele dobrych rzeczy. On jest godzien naszego dziękczynienia. Włodzien jest, abyśmy nie zapominali jego dobrodziejstw. Nie byli jak ci, którzy byli w tym gronie trendowatych, którzy doświadczyli tak cudownej przemiany uzdrowienia swojego życia, uzdrowienia swojej choroby. I tylko jeden wrócił, żeby podziękować. Także często nasze życie jest podobne. Modlimy się o coś, modlimy się. Bóg odpowie w swej łasce, w swej dobroci i my tak się cieszymy, że nam odpowiedział, że nawet nie mamy czasu, żeby mu podziękować. Tak być nie powinno. Powinniśmy pamiętać każdą najdrobniejszą rzecz i każdego dnia być wdzięczni za te małe rzeczy, które mamy. Za te codzienne rzeczy, które nam się wydają taką oczywistością, że mamy chleb na stole, że wstaliśmy na nasze własne nogi że możemy iść do pracy wielu z nas, że mamy rodziny, dzieci, braci, siostry, rodziców, jeszcze żyją, że jesteśmy sami. Oj, bracie. Nie, tutaj dziękują zawsze za wszystko. Wiem, że są rzeczy, za które nam trudno jest dziękować i czasami ciężko jest nam zrozumieć jakże ja na to mam dziękować bracie ja nie wiem jak ale kiedy czasami wiecie tak sobie myślę o takich różnych sytuacjach to przypominam sobie takie może dla nas już dzisiaj jakieś takie nierealistyczne sytuacje ale dla wielu ludzi wciąż bardzo żywe Sytuacje, gdzie ludzie. No, jeśli czytaliście y, Bezpieczna Kryjówka, to jedna z tych sióstr, pamiętacie, dziękowała w obozie koncentracyjnym za pchły i wszy. To jest chyba jakaś przesada. To jest chyba jakiś fanatyzm. Ona widziała, że znaczy nie wiedziała na początku jakże za coś takiego można dziękować ale wiedziała, że za wszystko ma dziękować dziękowała za wszy pły których było tam pełno. dopiero z później z czasem okazało się że faktycznie były one błogosławieństwem. że ci wszyscy tam strasznicy z dala się trzymali od tego zawszonego baraku i oni tam spokojnie mogli głosić Ewangelię I tam ludzie w tym strasznym piekielnym miejscu mogli się nawracać i doświadczać łaski Bożej. Są różne rzeczy w naszym życiu, które trudno jest nam zobaczyć, jaki jest ich sens, jakie może być z nich błogosławieństwo. I Boże Słowo do Ciebie i do mnie kieruje to wyzwanie. Dziękuj zawsze i za wszystko. Niektórzy tłumaczą tutaj we wszystkim i być może jest to lepsze tłumaczenie w każdej sytuacji, we wszelkich okolicznościach. Bądź Bogu wdzięczny. Kolejnym aspektem naszej modlitwy jest wyznanie naszych grzechów i przyznanie się do tego, co złe w naszym życiu. Przeproszenie Boga za wszelkie nasze uchybienia. W psalmie 32 i 5 wierszu czytamy Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I tak jak Pan Jezus uczył nas modlić się, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jest to coś, co wciąż powinno nam towarzyszyć. Jest to coś, co w Księdze Objawienia zilustrowane jest jak pranie szat. Ta mowa jest o świętych, którzy wyprali swoje szaty we krwi baranka i błogosławieni, którzy piorą, piorą, cały czas piorą swoje szaty, aby byli godni, żeby wejść na ucztę baranka. Jest to coś, co musi towarzyszyć nam na każde, każdego dnia kiedy tylko dostrzeżemy jakąś nieprawość w naszych sercach kiedy tylko przyjdzie do naszych serc jakaś zła myśl kiedy tylko w jakikolwiek sposób zostaniemy skażeni grzechem odkryjemy jakąś, jakiś błąd jakąś nieprawość, jakieś nieposłuszeństwo od razu powinniśmy z tym biec do naszego Boga i przeprosić go za to. i szukać Jego oczyszczenia nie czekać na niedzielę nie czekać na jakąś szczególną okazję, ale codziennie prać swoje szaty. Każdego dnia dopuszczamy się różnych występków. Każdego dnia popełniamy błędy. I krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić nas od razu, od wszelkiego grzechu. Dlaczego więc chodzić pod ciężarem jakiegokolwiek grzechu? Dlaczego dźwigać na sobie to jarzmo, z którego Chrystus nas wyzwolił przez swoją śmierć? wyznawajmy nasze grzechy i tak jak psalmista mówi gdy, wy, gdy wyznałem swoje grzechy gdy nie ukrywałem tego Ty odpuściłeś mi winę grzechu mego i wiemy, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam i oczyści nas od nieprawości kiedy przyznajemy się to jest jedno co musimy zrobić przyznać się wyznać naszą winę owszem, jeśli uczyniłeś drugiemu krzywdę musisz iść naprawić to ale bardzo często, myślę, że większość naszych występków, to jest występków, są to występki naszych serc. I wielu ludzi zaniedbuje takie rzeczy. Wielu ludzi dopiero wyznaje, wiecie, kiedy faktycznie coś się tragicznego wydarzy, kiedy faktycznie już w jakieś burto wdepną. I nie zajmuje się tym codziennym oczyszczaniem serca z tych myśli, z tych pragnień, z tych rzeczy, gdzie to wszystko się rodzi, gdzie to wszystko się zaczyna. Tak jak Pan Jezus powiedział, jak patrzysz na kobietę i pożądasz jej w swoim sercu, to tu jest miejsce pokuty. Nie czekaj, aż znajdziesz się z nią w łóżku, żeby z tego pokutować. To już jest za późno, to już jest tragedia. Do tego nie powinno nigdy dojść. Ale jeśli widzisz w swoim sercu porządliwą myśl, to jest miejsce, żeby pokutować. To jest miejsce, żeby prosić Boga o przebaczenie, o oczyszczenie. Jeśli w Twoim sercu rodzi się złość do kogoś, Jakieś, jakaś zawiść, jakieś, nie możesz komuś przebaczyć, bo coś powiedział, czy zachował się wobec siebie w niewłaściwy sposób, to jest miejsce, żeby pokutować. To jest miejsce, żeby szukać przemiany. Nie jak z Twoich ust popłyną jakieś bluźnierstwa, czy, czy, czy jakieś, jakieś złorzeczenie, czy cokolwiek innego. To już jest za późno. Każdego dnia mamy możliwość chodzenia w czystości, w czystych szatach. Dzięki tej doskonałej ofierze, jaką Pan Jezus Chrystus za nas ułożył. I Słowo, że wzywa nas, abyśmy nie chowali nieprawości w naszych sercach, ale żebyśmy wyznawali wszelkie nasze przestępstwa, wszelkie nasze grzechy, wszelkie nasze ulubienia i chodzili w czystości przed Panem. I w końcu jest to być może kontrowersyjne, co powiem, ale Znajduję w Słowie Bożym też przykłady tego, że częścią modlitwy jest narzekanie przed Bogiem. Otwórzcie proszę psalm 142. Od drugiego do piątego wiersza przeczytajmy. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam. Wylewam przed Nim moją prośbę I o niedoli mojej Jemu opowiadam Gdy Duch mój omdlewa we mnie Ty znasz ścieżkę moją Na drodze, którą chodzę Zastawili na mnie sidła Patrzę na prawo i widzę Nikt nie zważa na mnie Nie ma dla mnie ucieczki Nikt się nie troszczy o mnie. Jak to brzmi? Znajomo? A więc, czy chcę powiedzieć, że dobrze jest narzekać przed Panem? Nie, nie powiedziałem, że to jest dobrze. Jedyne, co powiedziałem, to to, że możemy to robić. Ale dodam... Że nie jest to najlepsze, co możemy robić. Nasze serca zawsze powinny ufać Bogu i w Jego opatrzność. Ale niestety właśnie przez to, że często nie rozumiemy Bożych dróg. Przez to, że Bóg czyni coś, co jest nam trudno pojąć. Gdzieś w naszych sercach zaczyna gromadzić się jakiś, jakiś, jakiś żal czasami jakaś gorycz i zaczynamy narzekać na te okoliczności, w których Bóg nas umieścił. I najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to przyjść do Boga i uśmiechać się i udawać, że jesteśmy zadowoleni, kiedy nie jesteśmy. Mówić jakieś słowa, które nie mają pokrycia w naszych sercach. To jest hipokryzja. To jest obrzydliwa obłuda. Jeśli myślimy, że poprawimy sobie humor, czy będziemy podobać się Bogu przez to, że używamy jakichś pięknych fraz, które w ogóle nie odzwierciedlają stanu naszych serc, obawiam się, że to sprawi, że staniemy się bardzo płytkimi, sztucznymi, plastikowymi ludźmi. Bóg przecież widzi dokładnie, jaki jest stan naszych serc. Bóg przecież dokładnie wie, w jakim stanie się znajdujemy. Jaki więc jest sens przychodzić do Niego i grać przed Nim. I udawać coś przed Nim. I mówić coś, co nie odzwierciedla tego, na co On już patrzy. Co On już widzi, dokładnie zna. nie, Bóg chce, że przyjdziemy do Niego zawsze szczerze, to jest, to jest rzecz, której On szuka, która jest Jemu miła I jeśli jest w Tobie gorycz jeśli jest w Tobie jakiś żal, jeśli jest w Tobie jakieś poczucie niesprawiedliwości ze strony Boga to nie bój się z tym do Niego przyjść bo On tak już o tym wie A więc lepiej przyjdź z tym szczerze do Niego i powiedz, co się czujesz powiedz, co Cię gryzie, co Cię gnębi z czym sobie nie radzisz i proś Go o zabranie tego z Twojego serca. Proś Go o to, żeby pomógł Ci zobaczyć światłość w tej ciemności, której tej światłości nie widzisz. Proś Go, aby zmienił Twoje serce i pomógł Ci zaakceptować te okoliczności, których nie możesz, nie potrafisz zaakceptować. Tych ludzi, których nie jesteś w stanie wydaje Ci się znieść. Aby Bóg dał Ci łaskę, aby zmienił Twoje serce. Aby w to miejsce, gdzie jest jakaś właśnie gorycz gdzieś jest jakaś zapalczywość gdzie jest jakieś nieprzebaczenie, aby wlał przebaczenie i akceptację, i miłość, i współczucie. I powiem Wam, że jak czytam te książki mówiące o prześladowanych chrześcijanach i o tym, co Bóg jest w stanie uczynić w sercu człowieka, który dzień po dniu jest bity, bestialsko traktowany, opluwany, obsmarowywany odchodami ludzkimi. i Przeróżne rzeczy wyrabia się, żeby ludzi upodlić i zniszczyć. I ci ludzie, szukając Boga, są w stanie kochać swych oprawców i błogosławić. I modlić się za nimi. I prawdziwie jak świadczą, nie jest to jakaś wymuszona miłość, ale jest to miłość, która prawdziwie jest w stanie przepełnić ich całe serca. Wiem, że jest Bóg na niebie, który najbardziej stłamszonego człowieka jest w stanie pocieszyć jest w stanie zmienić Jego serce i dać Mu upodobanie nawet w tak bardzo niesprzyjających warunkach. Widzicie, my bardzo często, kiedy tłamszą nas te okoliczności, kiedy dotykają nas różnego rodzaju nieprzyjemności, <śmiech> mamy tendencję, to jest normalna ludzka cielesna tendencja do tego, żeby po pierwsze użalać się nad sobą, i do tego, żeby szukać innych, którzy nad nami się będą żarać. I w jakiejś mierze powinniśmy to rozumieć. I z pewnością powinniśmy we właściwy sposób współczuć tym, którzy cierpią. Ale z drugiej strony też nie możemy pozwolić sobie na to, aby te cierpienia, czy zmagania, czy przeciwności, czy cokolwiek to jest, zgasiły radość w naszych sercach. Zabrały nam pokój. Zabrały nam dziękczynienie i uwielbienie naszego Boga. Bo wtedy faktycznie jesteśmy godni pożałowania. Jeśli widzisz te rzeczy, to nie namawiam Cię do tego, żebyś udawał cokolwiek. Nie namawiam Cię do tego, żebyś właśnie przyszedł do Boga i powiedział Panie jesteś wielki, wszystko jest dobrze I To jest po prostu okropne Nie róbcie tego Ale przyjdź ten do Boga Wylej przed Nim swoje serce Płacz przed Nim Odpowiedz Mu, jak, jak się czujesz I proś Go o przemianę tego Proś Go o światło w ciemności Proś Go o uzdrowienie tego, co chora. Proś Go o łaskę aby się z Nim radować i czcić Go w pośród tego wszystkiego, co przeżywasz. I zobaczcie, bracia, jakim to jest świadectwo dla tego świata. Zobaczcie, jakim to jest świadectwo, kiedy widzą, że jesteśmy nadal w tej sytuacji, w której byliśmy, ale nie mówimy tak, jak mówi świat. W naszych ustach nie ma już narzekania, w naszych ustach już nie ma narzekania się, ale w naszych ustach jest wiara że nasz Bóg ma o nas staranie, że mój Bóg czyni w moim życiu dobre dzieło i jest w stanie wziąć to wszystko zło i obrócić ku dobremu i obrócić ku swojej chwale zobaczcie jakim to jest świadectwem kiedy człowiek wierzący pod taką presją zachowuje pokój ducha i jest pełen radości to nie jest naturalne to nie to, że to wykrzeszamy sami z siebie Jedynie Bóg coś takiego może w nas uczynić ale to jest świadectwem żywego Boga w nas i tego powinniśmy szukać tego powinniśmy pragnąć to czego my najczęściej pragniemy to po prostu usunięcia tych wszystkich negatywnych rzeczy to czego my pragniemy to najczęściej po prostu pozbycia się tych problemów i zwolenie nas z tego tak jest nasze ludzkie myślenie, tak też psamiści się modlą ale nie zawsze tak jest nie zawsze takie są może drogi i niejednokrotnie właśnie Jego światłość najbardziej jest widoczna w naszej ciemności. Jego chwała, Jego moc w naszych słabościach. Jeśli czytacie dalej ten psalm 142, to widzicie, że Jego ton zaczyna się dalej zmieniać. Po tym narzekaniu w szóstym wierszu psalmista mówi, Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem Tyś moją nadzieją. Tyś działem moim w krainie żyjących. I w wierszu ósmym wywiedź mnie z więzienia. Abym wysławiał imię Twoje. On nie chce zostać w tym miejscu użalania się nad sobą. Nie chce zostać z tymi wszystkimi rzeczami. Ale chce, żeby Bóg wyrwał go z tego więzienia. Aby mógł Boga chwalić, aby mógł Boga czcić, aby mógł Go wielbić. I takie też powinno być nasze dążenie w tym. Wylać nasze serca przed Bogiem, aby to nie stało się naszym więzieniem, aby to nie stało się czymś, co nasze życie trzyma w okowach narzekania i wiadami, rozczulania się. Ale że jesteśmy wolni, nawet w więzach, aby Go chwalić, aby Go czcić, aby się nim radować. A więc to są takie formy modlitwy. Proszenie, dziękowanie, uwielbianie Boga, wyznawanie grzechu i czasami szczere narzekanie. Zastanówmy się jeszcze krótko, gdzie i z kim powinniśmy się modlić. Jak czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w szóstym, w szóstym rozdziale i w szóstym wierszu, gdy się modlisz wejść do komory swojej. A zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A więc e, Pan Jezus tutaj w tym miejscu naucza nas, że każdy chrześcijanin powinien mieć miejsce odosobnienia, swoją komorę. Miejsce, gdzie sam na sam spotyka się z Bogiem. I wierzę, że do tego nas Pan Jezus Chrystus zzywa na początku tego 2011 roku. Abyśmy znaleźli, czy mieli takie miejsce w naszym życiu, gdzie możemy spotkać się prywatnie, sam na sam z Bogiem i przed Nim wylewać nasze serca. I mówić Mu szczerze, bez obawy, że ktoś nas podsłuchuje, o wszystkim, co jesteśmy w stanie wyjąć z naszych serc. Myślę, że nam, mężczyznom, szczególnie jest trudno zajrzeć własne serca i my często nie jesteśmy w stanie samych siebie rozgryźć. Ja mam poważne kłopoty, żeby mówić o tym, co dzieje się czasami w moim sercu. Wiem, że coś tam się dzieje. Ja to czuję, że tam coś się dzieje, że tam jakieś jest jakieś zmaganie. Wiem, z czym to jest związane, ale często jest mi trudno to ująć. I szczególnie przed innymi ludźmi. To już zupełnie się mieszam w tym. Głupię się w tym. Wtedy jedynie, są pewne rzeczy, o których jedynie mogę z Bogiem rozmawiać. taki nieudarny może sposób, w jakiś taki nieposkładany sposób, ale to jest jakaś taka, przed Nim po prostu mogę, mogę być taki, jaki jestem w całej pełni. Bo nawet jeśli nie użyję dobrych słów, nawet właśnie jeśli coś powiem, takiego, co nie odzwierciedla stanu prawdziwie mojego serca, to wiem właśnie, że On patrzy przez te rzeczy, wszystkie, co ja mówię. I, i mogę po prostu z Nim być i wszyscy tego potrzebujemy potrzebujemy tej intymności w której jesteśmy poznani prawdziwie takimi jakimi jesteśmy I nie musimy się niczego bać ale możemy o wszystkim powiedzieć naszemu kochanemu Ojcu czy masz takie miejsce czy masz taki czas w którym regularnie spotykasz się z Bogiem Zachęcam każdego z was, aby mieć takie miejsce i mieć codziennie taki czas w głowie. Po drugie w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale Pan Jezus mówi w wierszu 19 i 20, nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię Moje, tam jestem pośród nich. A więc w tym miejscu widzimy, że Pan Jezus zachęca też, abyśmy spotykali się z innymi i modlili się w małych grupach. Abyśmy mieli taką społeczność w modlitwie z innymi osobami. I mówi, wystarczy dwóch albo trzech tak jak w zeszłą czy minioną środę byliśmy w trzech i mogliśmy modlić się i poruszać rękę Bożą tylko dwóch albo trzech, ostatnio było nas czterech, czworo bo Jona była też z nami i możemy uzgodnić coś i w jednym duchu wołać do Boga i Bóg może działać w odpowiedzi na tę modlitwę, tak jak tutaj obiecał. Jego ręka nie jest ograniczona wielkością naszego spotkania modlitewnego. I Bóg ma szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy są gotowi poświęcić czas, by spotkać się z innymi i razem się modlić. I znowu zapytam Cię, czy masz taką grupę ludzi, z którymi regularnie się spotykasz, i regularnie się modlisz. Czy jest to na liście wysoko, wysoko, na twojej liście priorytetów? Czy też uważasz, że jak będę miał czas, jak już tamto zrobię i to zrobię tym się zajmę i no na to, to wtedy, no, jak mi zostanie czasu, no to wtedy poświęcę ten czas, żeby się spotkać i modlić się z innymi. Myślę, że wielu z nas nie zna błogosławieństwa i mocy, jaka płynie z regularnej modlitwy z innymi. I dla własnej, dla własnego dobra i dla naszej własnej owocności powinniśmy wziąć do serca sobie to wezwanie, aby w tym nadchodzącym roku nie zaniedbywać tych spotkań na których możemy być z innymi wierzącymi i razem wołać do Boga. Jeśli nie możesz przyjechać w środę z jakichś przyczyn, są inne możliwości w tygodniu, żeby spotkać się z bratem, z siostrą. Wystarczy dwóch. Albo trzech. Myślisz, że tego potrzebujesz? Jeśli masz rodzinę, tak jak ja to oczywiście jest to, jest to dobre miejsce, żeby się regularnie modlić. Nie tylko przy posiłkach, ale też znaleźć czas, czy rano, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, kiedy możemy jako rodzina razem uklęknąć i modlić się. Jeśli nie masz takiej rodziny jak ja, gdzie możemy to robić, Masz braci i siostry wokół. I wiedz, że potrzebujesz też takiej modlitwy. Potrzebujesz być sam na sam z Bogiem. Ale potrzebujesz też modlić się z innymi. Potrzebujesz, żeby inni modlili się o Ciebie. I inni potrzebują Twojej modlitwy. I nie zaniedbuj tego. Jeśli jesteś zbyt zajęty, czy zbyt zajęta, żeby znaleźć czas na taką modlitwę, to chcę Ci powiedzieć, że rzeczywiście jesteś zbyt zajęty coś z czegoś innego trzeba zrozumieć, aby znaleźć czas na modlitwę. W Ewangelii Łukasza w XIX rozdziale 45 wierszu i 46 czytamy o tym, jak Jezus wszedł do świątyni i zaczął stamtąd wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich Napisano i będzie mój dom, domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z Niego jaskinie zbójców. Mój dom będzie domem modlitwy. Taka była Boża wizja świątyni. I wierzę, że ta wizja dzisiaj dotyczy Jego świątyni, którą my jesteśmy. Bóg pragnie, aby Jego Kościół i zgromadzenie Jego Kościoła było domem modlitwy. Nasze spotkania i czas społeczności ze sobą powinny być spotkaniami, w którym modlitwa jest dominującym elementem. Wiele z naszych pieśni, które śpiewamy, mają charakter modlitwy. Są kierowane bezpośrednio do Boga. Kiedy śpiewasz je, wkładaj w nie swoje serce. Módl się tymi pieśniami do Boga. Inne dotyczą charakteru Boga mówią o tym jakim On jest co On uczynił o Jego przymiotach, o Jego dziełach i tak jak widzieliśmy w tym psalmie który czytaliśmy na początku 142 wiele z tej modlitwy tam miała taki charakter mówiło po prostu o tym kim Bóg jest co Bóg czyni i to również jest forma modlitwy jest to forma uwielbienia kiedy ogłaszamy Jego wspaniałość ogłaszamy Jego dzieła w trakcie naszego nabożeństwa są takie okresy ciszy i to nie jest mam nadzieję taka martwa cisza ale to jest czas kiedy możemy też wypełnić go modlitwą cichą modlitwą naszych serc niekoniecznie zawsze ktoś się musi głośno modlić ale kiedy jest ta cisza o czym myślisz? gdzie kierujesz swoje serce? czy jest to dla ciebie czas modlitwy? Czy jest to czas, kiedy czekasz na kolejną pieśń i nie możesz się skupić? Wypełnij ten czas modlitwą. Mów do Boga o tym, co jest pragnieniem Twojego serca. W końcu jest ten czas właśnie tych głośnych modlitw, kiedy możemy podnosić nasze głosy. I zachęcam każdego z Was, żebyście modlili się głośno w czasie wakacji pojechałem do zboru w Jeleniej Górze na nabożeństwo i to było takie w tygodniu, we wtorek chyba spotkanie było troszkę niewiele więcej niż tutaj nas jest dzisiaj ale kiedy zaczęła się modlitwa to po prostu byłem po takim wrażeniu jeden przez drugiego, jeden przez drugiego tam się modlili ja byłem taki zachęcony tak zbudowany tą modlitwą mówię bracia siostry, chwała Bogu, że tak się tutaj modlicie naprawdę jest to dla mnie wielkim zbudowaniem i to jest moje marzenie żeby ten zbór też tak był nie to żeby nie było tej ciszy ta cisza jest potrzebna ale żeby też więcej było tych którzy podnoszą, podnoszą swoje głosy I nie chodzi o to że teraz kwieciście pięknie modlić się przez pół godziny nie, jeśli powiesz jedno zdanie z serca i kolejny powie jedno zdanie i kolejny, i kolejny powie dwa zdania czy trzy zdania to naprawdę to buduje to zachęca innych, którzy słuchają i gdy słuchasz tego, jak inni się modlą to nie słuchaj biernie ale uczestnicz w tej modlitwie powiedz Amen głośno i wyraźnie na jego modlitwę nie szeptaj czegoś pod nosem jeśli modli się o coś co jest bliskie twojemu sercu to nie mu się w tym czasie też dodać swoich paru słów głośno, bo to zachęca tą osobę, która się modli bo wiesz, że tak, modlę się tak jak też innych duch pobudza Bądźmy aktywni w tej modlitwie, która tutaj, którą tutaj zanosimy do Boga. Czasami mam wrażenie, że tak gdzieś... Oczywiście, do no dzisiaj chwała Bogu, było więcej tych modlitw. Ale czasami jest tak, że po prostu śpiewamy, śpiewamy i po prostu kompletna cisza. I tylko cisza. Jak Adaś się nie pomodli, czy ja, to po prostu nikt się więcej nie modli. Głośno. Nie mówię, że się nie modlicie w sercach. Ale właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby nie tylko się modlić w sercach. W sercach zawsze się mamy modlić. Ale kiedy tutaj jesteśmy, to też jesteśmy po to, żeby się wzajemnie zbudować, zachęcić. I kiedy modlimy się, to wzajemnie też się budujemy. I wzajemnie sobie pomagamy. I wzajemnie uczymy się, jak się modlić. Dlatego gorąco zachęcam was do aktywnego uczestniczenia w tym czasie modlitwy. Jest czas czytania Słowa Bożego. Jest czas zwiastowania Słowa Bożego. Czy modlicie się o ten czas? Żeby Bóg otworzył nasze serca. Żeby dał nam zrozumienie tego Słowa. Żebyśmy mogli w nie wierzyć i być przemienionymi przez to Słowo. W końcu jest kazanie. Ja tak ostatnio zastanawiałem się, bo chwała Bogu, tutaj inni byli głoszący. Ja sobie siedziałem i... I wielokrotnie zauważyłem, że w trakcie, w trakcie tego, jak bracia głosili tutaj, to ja się modliłem. Jak ktoś tam coś powiedział takiego, wiecie co, to ja tak, Panie Jezu, tak, tak, pomóż mi tak żyć. By, jak tam coś, coś, coś, czegoś dotknął, jakiejś sprawy, to tak, Panie Jezu, uczyń to. I nawet kiedy oni mówili kazanie, to zauważyłem, że po prostu jak gdyby, jak, jak coś takiego co ważnego, coś, co mnie poruszało, to modliłem się o to. W trakcie kazania, nie to, że głośno, ale w sercu. Przecież to, to jest słuszne? Żeby Bóg coś uczynił z tym słowem. Żeby to nie było tylko coś, co wlatuje w jedno ucho i wylatuje drugim. Ale żeby to, co słyszymy i co jest prawdą, żeby Bóg to wziął i żeby to uczynił realnym w moim życiu w Twoim życiu, w życiu Kościoła kiedy kończy się kazanie ja sobie nie wyobrażam, żeby zamknąć Biblię i, i przejść do, do kolejnego punktu bez rozważania tego, co było powiedziane i bez modlitwy owszem, ja się prowadzę was w tej modlitwie zazwyczaj, gdy kończę kazanie ale zachęcam też Was, abyście też aktywnie włączali się w tę modlitwę aby to Słowo, które Bóg do nas skierował, żeby niejako przez tę modlitwę zapieczętować w naszych sercach i coś z tym Słowem od razu zrobić. Powiedzieć, tak Panie, to, to musi być zmienione w moim życiu. Tak Panie, chcę, żeby było tego więcej w moim życiu. Odpowiedz, zareaguj na to Słowo. pomóc się, żeby Bóg Urzeczywistnił to, co, czym poruszył Twoje serce, żeby nie skończyło się tylko na biernym słuchaniu. I wierzę, że modlitwa po wysłuchaniu Bożego Słowa jest pierwszym krokiem w kierunku, aby to faktycznie dalej mogło coś się z tym wydarzyć. Bardzo często, jeśli nie ma tej modlitwy, obawiam się, że szadam przychodzi i wykrada to, co usłyszeliśmy i zostajemy taką zdeptaną ziemią. W końcu w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale i siedemnastym wierszu, apostoł Paweł mówi, bez przestanku się modlicie. Bez przestanku. Co to znaczy bez przestanku? Rozumiem, że powinniśmy rozpoczynać i kończyć wszystko w modlitwie. I jak to możliwe, tylko w trakcie tego też się modlić. Rozpoczynaj każdy dzień modlitwą. I nie kładź się spać, zanim się nie pomodlisz. Módl się, zanim coś weźniesz do czytania. Aby Bóg mówił do ciebie, albo Bóg strzegł ciebie przed złem, które może być w tej książce. Jeśli chcesz coś oglądać, koniecznie się pomóc. Jeśli włączasz komputer, jeśli wchodzisz do internetu, koniecznie się mówi. Że Bóg dał ci to, co dobre tylko i pomógł Ci odwrócić się od tego, co jest złe, co jest nieprawe. Kiedy dzwonisz do kogoś i chcesz z kimś porozmawiać, módl się, żeby Bóg dał Ci mądrość. Co powiedzieć? Czego nie powiedzieć? Kiedy nawet rozmawiasz z kimś i widzisz, że coś skknąci albo nie wiesz, co dalej, módl się. I tutaj nie mówię o jakichś świecie długich modlitwach, teraz idziesz na kolana i, i wołasz do Boga, ale mówię o takich prostych, króciutkich modlitwach, które trwają sekundę, dwie sekundy. Panie, pomóż mi. Panie, co mam teraz powiedzieć? Czy to się Tobie podoba? Oglądasz film i jakieś przekleństwo w Nim się pojawi. Jak na to, to reagujesz? Czy modlisz się? Boże, czy mam dalej to oglądać w ogóle? potrzebujesz się w ogóle tak modlić? Czy to nie jest czas, żeby od razu włączyć? Panie, daj mi siłę, żeby to już skończył z oglądaniem tego. Także często jesteśmy w tak wielu różnych sytuacjach, gdzie potrzebujemy mądrości. Wystarczy powiedzieć, Panie, daj mi mądrość. Daj mi łaskę. Albo Bóg coś dobrego uczyni. Czy z Twojego serca wyrywa się? Dzięki Ci, Panie. Zawsze się macie. Czy to jest takie trudne? Czy to rzeczywiście jest takie trudne? Ja wiem, że to wcale nie jest takie łatwe. Uczę się tego. I czasami przyłapuję się na tym, że gdzieś tam dopiero po drodze, że ja się w ogóle nie pomodliłem nawet o to. Że coś robię, robię i, i nagle... I to nawet y, czasami są no, takie rzeczy, gdzie właściwie oczywiste powinno było, że powinienem się pomodlić. Więc wiem, że z jednej strony to takie prościutkie, a z drugiej jest to coś, co, co wymaga jakiegoś takiego wdrożenia naszych serc do tego. Coś, co y, trzeba przez jakiś czas sobie przypominać, nie wiem, w jakiś sposób gdzieś tam sobie coś zapisać, y, móc się zawsze, czy coś, co nam pomoże pamiętać o tym. W Księdze Przypowieści w trzecim rozdziale, piątym, szóstym wierszu czytamy, zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. I to wyrażenie, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, to jest takie wyrażenie, które jakby mówi o tym, że nie zapominaj, że Bóg jest z Tobą na wszystkich Twoich drogach. Bądź świadomy tego, że Bóg jest z Tobą, że Bóg na Ciebie patrzy, że Bóg jest blisko, żeby Ci pomóc, że Bóg jest blisko, żeby Cię pokierować, poprowadzić dalej. Bądź świadomy Boga, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Gdziekolwiek, w każdym czasie możemy wołać do Niego. I myślę, że jest to, jest to jedna z takich, zdaje się mówię, bardzo prostych rzeczy, a jednocześnie rzeczy, które niewielu chrześcijan potrafi robić. Gdzie modlitwa staje się czymś tak powszechnym i prostym jak oddychanie. To cały czas uświadamiamy sobie Bóg jest ze mną Bóg jest cały czas tutaj ze mną Panie pomóż, Panie poprowadź Dzięki Ci Czy modlicie się teraz w sercach? Panie, żeby to było w moim życiu To jest tak proste Takie proste Pozwólcie, że podsumuję to, co zostało powiedziane Czym jest modlitwa? Modlitwa jest świadomą Zamierzoną społecznością z Bogiem, w której wylewamy przed Nim nasze serca, prosząc, wielbiąc Go, dziękując, wyznając nasze grzechy i czasami narzekając. Gdzie powinniśmy się modlić? Powinniśmy się modlić w samotności. Powinniśmy modlić się z innymi wierzącymi. Powinniśmy modlić się na nabożeństwach. I wszędzie gdziekolwiek jesteśmy w każdym czasie kiedykolwiek mamy potrzebę i kiedykolwiek jesteśmy wdzięczni i na koniec dlaczego powinniśmy się modlić w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i pierwszym wierszu Jezus powiedział im podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać i wiecie, że Pan Jezus opowiadał różne przypowieści na temat modlitwy aby zilustrować wagę i potrzebę modlitwy a więc po pierwsze powinniśmy modlić się dlatego, że Pismo nas zywa do tego, żebyśmy się modli. Bóg nam mówi, że mamy się modlić, to wystarczy jeśli Bóg coś mówi to powinniśmy się tego trzymać to na pewno jest dobre dla nas a wiecie, że wielo, wielo, wielokrotnie w Słowie Bożym jest napisane módlcie się, módlcie się, módlcie się a więc módlmy się, bo Bóg tak każe I oczywiście Słowo Boże pokazuje nam dlaczego Mówi Słowo Boże, że jest to wielki przywilej W którym mamy możliwość uczestniczyć w działaniu Boga w tym świecie Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący I On nie potrzebuje, żebyśmy Go informowali o czymkolwiek my też nie jesteśmy w stanie dołożyć nic do Jego siły gdyż On ma wszelką siłę w żaden sposób nie jesteśmy w stanie uzupełnić coś w Nim ale jak czytamy z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko a jednak Bóg w swojej wszechmocy postanowił udzielić człowiekowi udział w jego dziele postanowił nam, słabym ludziom otworzyć uczestnictwo do swojego dzieła do swojego działania i my przez modlitwę faktycznie jesteśmy w stanie coś zmieniać w tym świecie niektórzy błędnie interpretują Bożą suwerenność Mówiąc, skoro Bóg ma swój plan, jest to doskonały plan i On i tak przecież uczyni wszystko, co uważa za słuszne. Czy ja będę się modlił, czy nie? Czy rzeczywiście jest to biblijne? Jakub napisał w swoim liście Nie macie, bo nie prosicie. A więc Jakub nie ma takiego myślenia. Jakub rozumiał, że jakbyście poprosili, to byście mieli, czyli coś by się zmieniło, nie byłoby tak, jak jest. Ale przez to, że nie prosicie, to też nie macie. A więc Jakub pokazuje, że modlitwa ma realny wpływ na to, czy coś się wydarzy, czy coś się nie wydarzy. I niejednokrotnie przyczyną braku Bożego działania jest to, że nie ma komuś się o to pomodlić. Ta siostra też ostatnio dzieliła się tym fragmentem ze Ezechiela, gdzie Bóg mówi, szukałem człowieka, który stanął w wyłomie w murze i wołał do mnie. I wtedy nie wylałbym swego gniewu. Ale nie znalazłem ani jednego. I wylałem swój gniew. Gdyby się znalazł taki człowiek, gdyby ktoś wołał, gdyby ktoś się wstawiał, Bóg mówi, nie wylałbym swojego gniewu. A więc modlitwa realnie coś zmienia. I my mamy ten przywilej, aby uczestniczyć w realnych zmianach, które Bóg chce dokonywać poprzez modlitwę swojego Kościoła, swoich dzieci. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale i 24 wierszu Pan Jezus mówi, dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, albo inaczej otrzymacie, aby radość Wasza była zupełna. Bóg nie nakazuje nam tak wiele w swoim Słowie modlić się, aby nas unieszczęśliwić. Ale Bóg pragnie, aby nasza radość była pełna, gdy modlimy się i Bóg odpowiada na naszą modlitwę. Ale co ktoś powie, jeśli Bóg nie da nam tego, o co Go prosimy? Czy to nie będzie okropnie smutne? co to będzie, jak będziemy go prosić a on nie odpowie tak jakbyśmy chcieli jak to smutne. to wszystko zależy od tego jak postrzegamy Boga czy on jest takim niebiańskim czy jest on wyleciało mi z głowy to słowo Gdzie kartę się wkłada po pieniądze? Bankomatem. bankomatem o. Czy Bóg jest takim niebiańskim bankomatem? Do którego przychodzimy i wkładamy naszą kartę modlitwy i wypowiadamy odpowiednie słowa i zawsze wypada ta ilość gotówki, którą, o którą prosiliśmy. Jeśli ktoś ma takie wyobrażenie Pana Boga, to będzie przeżywał wiele rozczarowań w swoim życiu modlitewnym. Ale jeśli postrzegamy Go jako dobrego, mądrego, niebiańskiego Ojca, który kocha nas i daje nam w swej miłości tylko dobre rzeczy, nie będziemy rozpaczali, kiedy nam powie nie. Albo kiedy Go o coś poprosimy, a On nam da coś lepszego. Oto ja i Ty modlimy się o uzdrowienie ciała. A Bóg wykorzystuje Twoją chorobę, aby uczyć Cię współczucia dla innych cierpiących. Co jest lepsze? Co wolisz? Że Bóg odpowiedział tak, jak Ty chcesz? Czy żeby kontynuował uczyć Cię cierpliwości i współczucia dla innych? Modlimy się o nowe miejsce na nasze spotkania. A Bóg wykorzystuje to i uczy nas wiary, wytrwałości i cierpliwości, każąc nam czekać w niepewności. Ja już dawno bym chciał, żeby już był wiadomo, gdzie będzie. Ale nie zamierzam przestać się modlić. Nie zamierzam przestać dziękować Jemu za jego odpowiedź, gdy przyjdzie. Jakże często, gdy prosimy o coś dobrego, Bóg daje nam coś lepszego. Ale my jesteśmy tak bardzo zajęci tym dobrym, o którym prosimy, że nie dostrzegamy tego lepszego. I stąd nie wydaje nam się, że mamy powód, żeby dziękować mu. Modlitwa nie jest magiczną formułą gwarantującą nam osiągnięcie naszych celów, ale raczej jest środkiem do rozwijania i pogłębiania naszej więzi z naszym niebiańskim Ojcem. To oczywiście nie oznacza, że modlimy się nie oczekując realnych rezultatów. Modlimy się w wierze, modlimy się w nadziei, że nasz dobry Bóg odpowie nam. Tak jak Słowo Boże mówi, wzywaj mnie w dnię doli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. I jak Pan Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Oczywiście, że oczekujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, ale co jest tak naprawdę tym najważniejszym celem wszystkich naszych modlitw? Co jest tak naprawdę, gdyby wziąć te wszystkie rodzaje modlitw i to wszystko, do czego Bóg nas zzywa i spróbować zobaczyć, co jest tym elementem wspólnym w tym wszystkim. Co jest, tym, co jest tym, tą pierwszą zasadą naszego modlenia się. Jak myślicie, co jest sensem tego wszystkiego? Co jest istotą? Do czego to wszystko się tak naprawdę sprowadza? Do tego, od czego Pan Jezus zaczął, gdy uczył nas modlić się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To jest, to, jest, to jest fundamentalna zasada modlitwy chrześcijańskiej. I tak naprawdę jak rozważymy to wszystko, o czym mówimy, do tego to się sprowadza, żeby Bóg był uwielbiony w naszym życiu. Żeby Boża chwała mogła objawić się w naszym życiu. Że nie my jesteśmy w centrum tego wszystkiego. I nie to, co my sobie wyobrażamy i czego my chcemy. Ale modlitwa umożliwia nam uczestniczenie w objawieniu się samego Boga. Uczestniczenie w objawieniu Jego chwały w tym świecie. Uwielbieniu Jego imienia. I to jak gdyby jest tym dominującym elementem naszej modlitwy. I tak długo jak tego nie dostrzeżemy, będziemy wciąż potykać się o różne aspekty modlitwy. Jeśli to dostrzeżemy, że tak naprawdę nie chodzi o nas w pierwszej kolejności ale przede wszystkim chodzi o Boga i Jego chwały Jego objawienie się w nas i przez nas wtedy zupełnie inaczej podchodzimy do modlitwy i ta modlitwa nabiera zupełnie nowego kierunku jest jeszcze początek roku Bóg daje nam kolejny rok swej łaski Niech nie będzie to rok bez modlitwy w naszym życiu. Uczmy się modlitwy. Każdy z nas w swojej komorze. Uczmy się modlić z innymi. Znajdźmy na to czas. Zrezygnujmy z czego trzeba, żeby znaleźć ten czas, żeby modlić się z innymi. I kiedy tutaj się zgromadzamy, bądźmy aktywni w modlitwie. Wołajmy do Boga. Niechaj nikt nie będzie z nas w gronie zbójców którego Jezus chętnie by stąd przepędził. Ale bądźmy w gronie tych, którzy tworzą ten dom modlitwy. Aby było miłe Jemu to wszystko, co tu się dzieje. Aby nie było to o nas przede wszystkim. Ale przede wszystkim, żeby to było o Nim. Żeby On prawdziwie był uwielbiony pośród nas. Pochyli nasze głosy w modlitwie, proszę. Panie, dużo łatwiej jest mówić o modlitwie, niż faktycznie modlić się. Modlę się, abyśmy zachęceni tym Słowem, wezwani tym Słowem, przyjrzeli się naszemu życiu modlitewnemu. Już teraz, Panie, podjęli to mocne postanowienie, że z Twoją łaską, z Twoją siłą, z Twoim uzdolnieniem nie pozwolimy, aby ten rok upłynął nam bez regularnej, osobistej i społecznej modlitwy. Ale że dołożymy wszelkich starań, aby w naszym życiu nie zabrakło modlitwy. Zarówno tej króciutkiej, nieustannej modlitwy, która towarzyszyć będzie naszym codziennym, prozaicznym i mniej prozaicznym zajęciom. Jak i tej, Panie, w której zamykamy się w naszej komorze i wylewamy przed Tobą nasze serca mówiąc Tobie o wszystkich naszych troskach i ciężarach, wołając za Twoim Kościołem, wołając za tym światem, wołając, Panie, za ludźmi, którzy giną, którzy cierpią, szukając Twego oblicza, by Ciebie lepiej znać, szukając przemiany naszego życia i życia wokół nas. Pomóż nam, Panie, Pomóż nam, prosimy, aby w tym nadchodzącym roku było więcej modlitwy w naszym życiu niż w minionym. Abyśmy mieli świadomość tego wielkiego przywileju, jaki nam dałeś. By uczestniczyć w Twojej wszechmocy. By być, Panie, tymi, którzy poruszają rękę wielkiego Boga. Niejako byśmy mieli władzę nad Tobą, Panie, ale jako Twoi słudzy, których powołałeś do tego wspaniałego dzieła, by razem z Tobą budować Twe królestwo, by uczestniczyć w tych cudownych dziełach, które chcesz dokonywać w naszym życiu, przez nasze życie. Zachęć nas, Panie. I niechaj ta zachęta nie będzie chwilowa. Niechaj nie będzie to słomiany ogień ale podsycaj go, Panie, każdego dnia. Daj, by nasze życie modlitewne wzrastało, rozwijało się. Aby też, gdy razem zgromadzamy się na tym miejscu, aby to owocowało w żywej, gorliwej społeczności z Tobą, która objawia się też w naszych modlitwach. To pomóż nam drogi panie. To pomóż. Amen. Zachęcam jeszcze bracia siostry do modlitwy.